Poznanie. Czakra, sahasrara, korony, miejsce, czubek głowy kolor, fioletowy biały żywioł, wszystkie słowo sahasrara w sanskrycie oznacza o tysiącu płatków i przedstawia czakrę korony jako energetyczny kwiat lotosu o tysiącu płatków. Czakra korony zarządza naszym duchowym połączeniem i przetwarza oraz kieruje naszymi interakcjami. Z boskością. W naturze Sahasrara byłaby stworzeniem samym w sobie, energią, która tworzy glebę, deszcz, słońce i powietrze. Byłaby wszystkim tym, co istnieje. Centrum korony pozwala nam na wykorzystanie naszego boskiego połączenia i poczucia połączenia ze światem. Im więcej czasu poświęcimy głębokiej medytacji, zgłębianiu nauk duchowych i akceptacji tego, kim jesteśmy, tym szerzej się otworzy. To centrum energii zarządza funkcjami naszego mózgu, pamięcią, umiejętnościami przyswajania wiedzy, inteligencją emocjonalną oraz świadomością duchowych światów. W ciągu kolejnych lekcji otworzysz tysiąc płatków kwiatu lotosu i tym samym rozwiążesz wszelkie ewentualne problemy z boskością i duchowym połączeniem.